W trakcie, jak stawać tutaj będzie zespół z przodu, ja mam jeszcze dwie informacje. Ogłaszała Paulina w ubiegłą niedzielę o konferencji dla dziewcząt, która odbędzie się 1 maja w Karolowym Dworze i bilety na konferencję, która właściwie jest pod tytułem mus jabłkowy, można nabyć w kancelarii parafialnej w cenie 20 zł. I druga informacja, uzupełnienie, jeżeli chodzi o spotkanie młodzieżowe spotykacie się o godzinie 17 tu przed kościołem, a później jest wyjazd do Cieszyna. Także w sobotę o 17 zbiórka i wyjazd do Cieszyna, a teraz zachęcam wszystkich do wspólnego śpiewu. Chcemy dziś rozpocząć od pieśni, która ma pomóc nam w oczyszczeniu, żebyśmy mogli naprawdę szczerze z takim pokornym sercem uwielbiać Pana Boga. Oczyść serce me. Očiš, serce me, chcem, jak złoto śnić i jak czyste srebro. Očiš, czy serce me, chcem, čestega zlota blaskem lšnić. Stom, v ogniu stom, očiš, serce me, sebe spenetem moj panicem za vsebe I spiewaj Svijan tegaj, Śpiewać jest dedykacją dla konfirmantów, którzy mają dzisiaj egzamin po nabożeństwie, tak żeby ich trochę pokrzepić, to pieśń Nie bój się, bo jestem z Tobą. Si, bo jestem z, z tobą nie bo się, bo jestem z tobą, nie mój pan ja bym cię odpowiem twoje inny znam, ty z dzieckiem my choćbyś podciał przez wodę, przez całą prześć sam będę się Bo jestem z Tobą, nie później Bo jestem z Tobą, mówi Pan nie pój bo jestem z Tobą, nie pó Przepraszam tutaj naszego pastora. Drogi pastorzy, kolejną rocznicę Twoich urodzin chciałem Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Właściwie z psalmu 121. Oczy swoje płodność do góry, skąd wszelka pomoc przychodzi. Ta pomoc zawsze jest we właściwym czasie i o tym dobrze wiesz. I życzę Ci, aby Twoja ufność zawsze mogła być pokładana w Nim. W tej trudnej Twojej pracy, w tych trudnych Twoich zadaniach, służbach. Aby Ci Pan dawał takiej nowej wizji i sił duchowych, abyś mógł pomimo tych trudności zawsze przeżywać taką Jego bliskość, pokój. Też by Ci dawało sił cielesnych, abyś mógł tym zadaniom sprostać. Wszystkiego najlepszego od nas wszystkich i ode mnie osobiście. Dziękuję. A jeszcze chcemy zadedykować razem ze zespołem pieśń. Panie, wiem, że nikt. pamięć, za życzenia. Powiem szczerze, że chciałbym tak ucałować was wszystkich, ale wtedy myślę, że wyjście z kościoła zajęłoby co najmniej półtorej godziny czasu. Dziękuję i tym z was, którzy o nas się modlicie, o nas pamiętacie. Dziękuję po prostu za to, że jesteście. Łaska wam i pokój. Od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ewangelia Świętego Mateusza rozdział 5. Proszę, byście otworzyli. I czytam wiersz czwarty. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam siebie, Jako ludzi, że możemy być dla siebie wsparciem, pociechą, ale dziękujemy, że tym najlepszym przyjacielem, najlepszym pocieszycielem jesteś Ty sam. I Ojcze, przyszliśmy tutaj do Ciebie w to miejsce z naszymi radościami, ze smutkami. Może znajdując się w sytuacji, o której wydaje nam się, że już nie ma wyjścia, albo znajdując się w takim położeniu, gdzie wydaje nam się, że już nikt i nic nie jest w stanie nas pocieszyć. Ale dziękujemy za to, że Ty nie znasz Słowa niemożliwe. I tak jakimi jesteśmy, stoimy teraz przed Tobą. W tym stanie duchowym, w jakim jesteśmy. I prosimy Cię, Panie, abyś poprzez Twoje Słowo, poprzez działanie swojego Ducha Świętego, mógł dotykać się każdego z nas. Nikt nie jest w stanie dotknąć serca jak Ty, Ojcze. I prosimy, abyś to teraz robił. Na chwałę swojego imienia. Kochani, jeżeli pamiętacie, w zeszłą niedzielę rozpoczęliśmy omawianie błogosławieństw Pana Jezusa z Jego kazania na górze. Jak łatwo policzyć sobie te błogosławieństwa, czeka nas kolejnych z dzisiejszą niedzielą włącznie 8 niedziel, w czasie których będziemy chcieli dokładnie przyjrzeć się, jeżeli w ogóle można powiedzieć dokładnie, bo ten czas, który jest do dyspozycji, nawet jeżeli jest to... 30-40 minutach, to jest to stosunkowo za krótko, żeby dokładnie przyjrzeć się tym słowom. Zastanawialiśmy się w niedzielę ubiegłą nad słowem błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Jeżeli pamiętacie, ci z was, którzy byli, ci z was, którzy nie byli, jesteście dzisiaj, to wyciągnęliśmy dla siebie, gdy chodzi o właściwe odczytanie znaczenia tego pierwszego błogosławieństwa, takie stwierdzenie, taki wniosek że ubogimi w duchu jesteśmy wtedy, gdy w pokorze uświadamiamy sobie swój grzech, swoją słabość, swoją duchową biedę, bezradność i całkowitą zależność od Boga. A więc, gdy uzmysławiamy sobie, że potrzebujemy Boga. Wtedy możemy mówić o tym, że jesteśmy ubogimi w duchu. Kiedy człowiek uzmysławia sobie potrzebę Boga. To świadczy o jego byciu ubogim, nie w tym negatywnym znaczeniu, Jak to czasami jest rozumiane w naszym współczesnym społeczeństwie, kiedy używamy stwierdzenia, że ktoś jest biedny na duchu, to ma to negatywne konotacje. W biblijnym znaczeniu, ubogi w duchu, aby każdy był ubogi w duchu, to znaczy każdy czuje potrzebę bliskości Pana. Teraz przechodzimy do drugiego błogosławieństwa, wiersz czwarty. I na początku może byłoby fajną rzeczą, jakbyśmy popatrzyli na różne tłumaczenia tego czwartego wiersza w naszej Biblii Warszawskiej, bo tak jest nazwana nasza Biblia, i w Biblii Tysiąclecia błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W tłumaczeniu dynamicznym <trym> szczęśliwi, którzy płaczą, bo zostaną pocieszeni. Inne tłumaczenie szczęśliwi, pogrążeni w żałości, gdyż oni będą pocieszeni. Wreszcie oryginał grecki. Szczęśliwi, bolejący, będący w żałobie, bo oni będą pocieszeni. I bez względu na to, jak wiele przytaczalibyśmy jeszcze różnych tłumaczeń, to moglibyśmy dojść do wniosku, że słowa te są pewnym paradoksem, czymś zupełnie nielogicznym. No bo spójrzmy, czy płacz i smutek z jednej strony i radość wypływająca z pocieszenia są stanami emocjonalnymi, które pasują do siebie? Czy jesteśmy w stanie te dwa przeciwstawne stany emocjonalne włożyć do jednego worka, jeżeli tak to mogę powiedzieć? To się wyklucza. Jest albo płacz, albo radość. Jest albo szczęście, albo smutek. Paradoks. Coś, co się wyklucza. Ale z drugiej strony ktoś mógłby powiedzieć, nie do końca tak jest, bo można z radości, ze szczęścia płakać. I wielu z nas być może nieraz to już w swoim życiu przeżyło. Tak to prawda. Z radości i szczęścia możemy płakać i takiego płaczu z radości i szczęścia życzę każdemu z nas bardzo wiele. Byśmy mieli takie powody do radości, byśmy płakali z tej radości. Ale w tym wypadku, w kontekście tych dziewięciu błogosławieństw nie chodzi o tego rodzaju płacz i o tego rodzaju radość. Czy więc można być szczęśliwym znajdując się w smutku? to jest możliwe? No bo tak, możemy powiedzieć, Panie Jezu, żądasz od nas czegoś, co z Twojego punktu widzenia, z Twojej perspektywy było bardzo łatwe do wejścia, do ogarnięcia, do przyswojenia, ale z naszego ludzkiego punktu widzenia, z naszej ludzkiej perspektywy jest to wręcz niemożliwe. Czy w ogóle można cieszyć się, będąc przepełnionym żalem? A jeżeli tak, to o jakiego rodzaju żal chodzi? I wreszcie można byłoby powiedzieć, i to takie sztandarowe pytanie, co właściwie Jezus miał na myśli, mówiąc, szczęśliwi są ci, którzy się smucą. I na języku polskim czasami nauczyciele stawiają pytanie, co autor wiersza miał na myśli. I wtedy moglibyśmy powiedzieć, że my, próbując odpowiedzieć na to pytanie, kierujemy się subiektywnym podejściem do tego, jak ja to rozumiem. Ale co autor miał na myśli, to najlepiej jakby sam autor się wypowiedział. Tylko często jest tak, że autorzy tak, w taki sposób kamuflują pewne treści, że my musimy stawać na głowie, klaskać uszami, żeby zorientować się, co on miał na myśli. A więc, Panie Jezu, co miałeś na myśli? Mówiąc, szczęśliwi są ci, którzy się smucą. Czy przyrzekałeś swoje jakieś szczególne błogosławieństwo beksom, płaczkom, tym, którzy nie potrafią nigdy powstrzymać się od łez, bądź takim, co to ustawicznie narzekając na swój los, czynią to zawsze przy głośnym akompaniamencie szlochu i morzu wylewanych łez. Patrząc na ten czwarty werset, moglibyśmy wyciągnąć kilka wniosków. I zachęcam każdego z was. Ja chcę się skupić na czterech, co wcale nie znaczy, że to jest ostateczność. Bo każdy z nas, wgłębiając się w ten tekst, będąc prowadzonym przez Bożego Ducha, może znaleźć jeszcze inne rzeczy, które według naszego zrozumienia można wyrazić poprzez słowa błogosławieni są ci, którzy się smucą. Ale zanim przejdę do tych czterech rzeczy, to myślę, że takim najlepszym wprowadzeniem będzie zastanowienie się w ogóle nad znaczeniem samego słowa smutek. Bo jeżeli mamy mówić szczęśliwi są ci błogosławieni, którzy się smucą, no to co to znaczy smucić się? I gdybyśmy teraz zrobili pewnego rodzaju sądy tu w tym kościele, bądź w internecie, internauci dali, czy musieliby dać reakcję zwrotną na nasze strony internetowe, to uświadamiam sobie, że każdy z nas smutek widzi inaczej, albo każdy z nas inne rzeczy postrzega jako podstawa do bycia smutnymi. Czym więc jest smutek? Jest to poczucie głębokiego żalu, wskazujące na głębokie przejęcie się daną sprawą, problemem lub Jest to płacz jako zewnętrzny wyraz tych wewnętrznych uczuć. Płacz, który może być spowodowany istniejącym złem. Czyli płacz niejednokrotnie może być zewnętrzną oznaką przeżywania wewnętrznego smutku. Może być. Nie zawsze jest. Bo nie zawsze, kiedy widzimy, że ludzie płaczą, jest to oznaka widoczna przeżywania wewnętrznego smutku. Bo są tacy ludzie, którzy płaczą na zawołanie. Przecież nie tak? I robią to w tak przekonywujący sposób, że my damy się chwycić na tą mistyfikację, uważając, że ten płacz jest niczym innym jak konsekwencją pewnych przemian i pewnych przemyśleń. A nie zawsze tak jest. A więc płacz może być zewnętrzną oznaką wewnętrznych przeżyć smutku i bólu spowodowanych głęboką stratą. Może być, ale nie musi. Samo słowo smucić się w języku greckim stosowane było dla określenia stanu załamania, przygnębienia, zasmucenia po kimś zmarłym i oznaczało przejmujące opłakiwanie kogoś ukochanego. A więc smutek w greckim znaczeniu było to przejmujące opłakiwanie kogoś ukochanego i wtedy mówiono dopiero o smutku. Na przykład w Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, słowo to zostało użyte dla wyrażenia smutku Jakuba, gdy myślał, że Józef jego brat zginął. I czytamy w pierwszej Mojżeszowej, wtedy Jakub rozdarł szaty swoje, włożył w na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Samo to, słowo to określa tego rodzaju smutek, który tak bardzo opanowuje człowieka, że nie może się z nim ukryć. A więc to, co tłumię w sobie, tak bardzo mnie opanowuje, że nie jestem w stanie tego ukryć i jest to teraz widoczne. Jest to uczucie wyciskające łzy, przed którymi nieraz się trudno powstrzymać, a jeżeli już one są, to które tak nieraz jest trudno zatrzymać. I tego rodzaju smutek, tak jakby to było uczucie przejmujące opłakowanie kogoś ukochanego tego rodzaju smutek, ma na myśli Pan Jezus, odczytując greckie znaczenie, Mówiąc w wierszu czwartym, błogosławieni są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czyli błogosławiony, szczęśliwy człowiek, który się smuci w taki sposób, jak ktoś, kto opłakuje zmarłą osobę. Do jakich sytuacji więc tą wypowiedź Pana Jezusa można odnieść? Ja mówiłem o czterech, na które chcę zwrócić uwagę. I zachęcam też każdego z nas, żebyśmy próbowali znaleźć więcej. I pierwszą taką jest to, że słowa Jezusa mogą odnosić się do smutku związanego z Jego odejściem, z Jego śmiercią. A co z tym jest związane? Z Jego nieobecnością. Weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli idziemy w taki sposób myślenia i wyciągamy taki wniosek, że Pan Jezus cały czas uczniom niejako kładzie do głowy świadomość, że przyjdzie czas, kiedy On zostanie zabrany. A więc... Kiedy na przykład czytamy w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale o scenie, która opisuje, że do Jezusa przychodzą uczniowie Jana z pytaniem. Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a Twoi uczniowie nie poszczą? I co Pan Jezus odpowiada? Czyż mogą goście weselni się smucić, gdy oblubieniec jest z nimi? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. I z tej wypowiedzi Pana Jezusa można byłoby wyciągnąć dwa wnioski. Przynajmniej ja wyciągnęłem dwa wnioski. Pierwsze że Jezus nawiązuje do wydarzeń bezpośrednich związanych z ukrzyżowaniem. Innym razem Pan Jezus powiedział uczniom, niejako przygotowujących do tej chwili, wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze i nikt nie odbierze wam radości waszej. Między innymi to opisuje Marek, a ona, Maria Magdalena, poszła, oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. A więc smutek i po tym smutku następuje całkowita zmiana nastroju. Bo przez zmartwychwstanie Pana Jezusa w serce uczniów wstąpiła radość. Smutek odchodzi, jest radość. Czyli można wyciągnąć wniosek. Być może. Błogosławieni są ci, którzy się smucą. Pan Jezus miał na myśli tych, którzy zasmucili się w momencie ukrzyżowania Jezusa, ale którzy potem zostali rozradowani w momencie zmartwychwstania Jezusa. Ale jeżeli idziemy w tym kierunku, możemy wyciągnąć drugi wniosek. Że jeżeli mówimy o smutku, który wiąże się z nieobecnością Pana Jezusa, to on odnosi się do czasów pomiędzy jego wniebowstąpieniem i powtórnym przyjściem. Popatrzcie. Jezus oswaja uczniów z tym, że odejdzie do Ojca. Owszem, mówi o pocieszycielu Duchu Świętym, którego Ojciec ześle. Lecz całkowitą pociechę wiąże z tym, że zobaczą się znowu powtórnie w domu Ojca. Świadczyć o tym mogą dwa, dwa miejsca. Wypowiedź Pana Jezusa Bezpośrednia? Idę przygotować wam miejsca, ile, jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I świadczyć o tym może wypowiedź jednego z aniołów przy wniebowstąpieniu, kiedy anioł mówi, mężowi galilejscy, ten Jezus, który do was został wzięty, od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. A więc słowa Pana Jezusa, błogosławieni, którzy się smucą, mogą odnosić się do smutku związanego z Jego odejściem, z Jego śmiercią, a co za tym idzie z Jego nieobecnością. Czyli bezpośredni świadkowie byli tymi, którzy przeżyli, błogosławieni są ci, którzy się smucą, ale widzieli zmartwychwstałego Pana Jezusa, a my jesteśmy tymi, którzy to przeżywają, bo Jezusa nie ma. Tu Go nie ma. On czeka na odpowiednią chwilę, na odpowiedni moment, żeby przyjść po raz drugi. Druga rzecz. Słowa tego błogosławieństwa mogą odnosić się do smutku, jaki nam towarzyszy z powodu utraty jakiejś bliskiej osoby. I wtedy idziemy w kontekst bezpośredniego znaczenia greckiego słowa smucić, jeżeli pamiętacie. Smutek, a więc żal po utracie bliskiej osoby. To, co się wtedy czuje, kiedy umiera bliska osoba, może wyrazić tylko ten, kto to przeżył. Czyż nie tak? Czy jest możliwym w takiej sytuacji przyjąć jakiekolwiek pocieszenie? Albo inaczej. Przyjmujemy pociechę, ale czy pozwalamy, że te słowa pociechy docierają do naszych ośrodków mózgowych, do naszych myśli? Nie. Wiemy, że ktoś nam coś mówi, ale bardzo często nawet nie wiemy, kto, co nam ta osoba powiedziała. Czy jesteśmy gotowi na to, czy chcemy dać się pocieszyć? Jak reagujemy zazwyczaj w takich chwilach? Przypomnijmy sobie ci z nas, którzy mają te doświadczenia ze sobą. Bardzo często takie trzy ludzkie reakcje nam towarzyszą. Jeżeli chodzi o smutek, po utracie bliskiej osoby. Pierwszą reakcją jest to, że zamykamy się w sobie. I to jest najczęstsza reakcja człowieka. Najczęstsze zachowanie. W takich momentach chcemy być sami. Chcemy być sam na sam ze swoimi myślami. Chcemy w samotności zmagać się z tą zaistniałą sytuacją. Prawdą jest, że potrzebujemy samotności. Ale istnieje pewne niebezpieczeństwo, że rozpamiętując swoją żałobę, zaczniemy odsuwać się od ludzi i będziemy coraz bardziej i szczelniej się zamykać w swoim własnym świecie, nie dopuszczając do siebie nikogo. Przeżywanie smutku w samotności, zmaganie się samemu z żałobą na pewno jest czymś ważnym i potrzebnym. Ale jeżeli kończy się to tylko na tym, to jest to najgorsza reakcja, jaka może być i najgorszy sposób radzenia sobie z tym smutkiem. W czymś takim, w takiej postawie na pewno nie zostaniemy pocieszeni. Bo przecież sami siebie nie potrafimy pocieszyć. A więc, kiedy jesteśmy dotknięci, przygnieceni żalem z powodu odejścia kogoś bliskiego, zamykamy się w sobie. Bądź druga reakcja, Żyjemy tylko przeszłością, otaczając się zdjęciami czy wspomnieniami. Próbujemy uciec od rzeczywistości, jaką często jeszcze długo będzie nam trudno przyjąć czy zaakceptować. Chodzimy na cmentarze każdego dnia i znam takie osoby, które stoją na cmentarzu opowiadały to wszystko, co przeżywały przez ten dzień. Uciekamy w przeszłość. Nie chcemy przyjąć do wiadomości to, że się tak wydarzyło. Kochani, może jest to pewien środek, który pomaga, ale na dłuższą metę nie jest w stanie dać nam ukojenia ani pocieszenia, wręcz przeciwnie, bo jak długo chcemy uciekać od rzeczywistości. I jest trzecia reakcja ludzka, kiedy jesteśmy dotknięci żalem po śmierci bliskiej osoby. Szukanie pomocy i pociechy u innych ludzi. Ważne jest mieć zaufanie do innych ludzi. I nieocenioną rzeczą jest mieć przyjaciół, ludzi nam oddanych, na których zawsze możemy liczyć. Ale bez względu na to, jak wielkie grono mielibyśmy oddanych nam ludzi, jak wielkie grono mielibyśmy przyjaciół, nikt z nas, najwiadomo, jak bardzo starając się wejść w nasze położenie, nie jest w stanie nam współczuć. Nie jest w stanie nam okazać naszego współczucia. Czym możemy okazywać współczucie? Słowami, gestem poklepiemy po ramieniu, obejmiemy kogoś, łzami, które wylewamy. Ale to jest tylko tyle. Ktoś może powiedzieć aż tyle. Więcej nie potrafimy. Możemy powiedzieć z duchowego punktu widzenia modlimy się o tego człowieka. Oczywiście. Ale nie jesteśmy w stanie jako ludzie dać pocieszenia. Pan Jezus powiedział błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Przez kogo? Przez ludzi? Nie. Przez samego Pana. A pocieszyć może On tylko wtedy, gdy do Niego będziemy przychodzić w naszym smutku i żałowie. Pan Jezus nie ma ogólnego pocieszenia dla wszystkich. Teraz ci, którzy jesteście doświadczeni, czerpaj, czerpcie z mojego pocieszenia. Nie. Jezus pociesza tych, którzy do Niego przychodzą. Tych, którzy Mu komunikują, ja potrzebuję Twojego pocieszenia. Ci przeżywają pocieszenie. Kochani, jest kilka wersetów w Biblii, które mogą być kapitalnym zachęceniem, jeżeli jest ktoś pośród nas, tu w Kościele czy w internecie, Który bije się z myślami, bo coś tragicznego stało się w twoim życiu. Ktoś zmarł i nie potrafisz sobie z tym poradzić. Szukasz pocieszenia. Chcę ci przeczytać kilka wersetów. Albo chcę ci pomóc, byś sobie przypomniał, że takie wersety są. Jedynie w Bogu jest ucieszeniem duszy mojej. Tylko On jest opoką moją, twierdzą moją. Przy to się nie zachwieję. Psalm 62. Pan Jezus, który mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani obciążeni a ja wam dam ukojenie. Czytamy w psalmie 55. Rzuć na Pana brzemie swoje, a on cię podtrzyma. Czy do hebrajczyków. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Takim najbardziej dla mnie zachęcającym przykładem, że tylko Jezus może pocieszyć, jest sytuacja, kiedy Pan Jezus przychodzi do Betanii. Łazarz leży już w grobie od kilku dni i wybiega do Niego Maria i Marta. I z wielkim żalem objemu mówią, Panie, gdybyś tu było. Jakże często jesteśmy tymi, którzy, jeżeli mamy bojaźń Bożą jeszcze, mobilizujemy się, żeby Panu Bogu czegoś przykrego nie powiedzieć, ale myślimy przykre rzeczy. Ale byle by tylko nie powiedzieć. Ale tu już nie ma różnicy. Czy ja powiem, czy ja tylko myślę. Ale muszę wam powiedzieć jedno, czego się uczę w swoim życiu: jak odbieram Pana Boga, Bóg jest kimś, komu mogę wszystko powiedzieć. Przede wszystkim moje negatywne emocje, negatywne myśli. Bogu nie zależy na tym, żebym negatywne uczucia tłumił w sobie, jeżeli chcę przeżyć pocieszenie, o którym mówi Pan Jezus w wierszu czwartym. A więc moją, moim zadaniem jest powiedzenie Bogu to, co ja czuję, to, co robi Maria i Marta. Gdybyś tu był, Panie, i kiedy wyrzucając z siebie swój żal, pretensje, brak umiejętności zrozumienia i z ludzkiego punktu widzenia zaakceptowania tego, co się wydarzyło, Pan Jezus pozwala im się wypowiedzieć, a potem mówi, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i żyć będzie. Bo pociecha, którą dać może tylko Pan Jezus, która może nas wyciszyć, to popatrzenie na to, co się stało z Bożego punktu widzenia, albo inaczej. To pozwolenie Bogu na to, żeby nas wziął, dosłownie, z naszej perspektywy ziemskiej, troszkę wyżej, bliżej siebie i powiedział, słuchaj, ja nad wszystkim panuję. Ufaj mi. Ja naprawdę o wszystkim wiem. I to całkowite skoncentrowanie się na naszym Panu. Wtedy możemy być pocieszeni. Kiedy w moich myślach, w moim zachowaniu, w moim postępowaniu koncentruję się na Panu. Wtedy przeżywam pocieszenie. Takie pocieszenie, o którym mówi Pan Jezus. Ale kiedy patrzę na ten czwarty werset, uzmysławiam sobie, że można go rozumieć jeszcze w inny sposób. Błogosławieni ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Słowa Pana Jezusa mogą odnosić się do smutku i żalu, będących konsekwencją oglądania coraz bardziej rozprzestrzeniającego się zła i niesprawiedliwości. Ci, którzy się smucą, kiedy patrzymy na to, wybaczcie z określenia, dziadostwo, jakie dzieje się na świecie chyba że jest nam wszystko obojętne. Jeśli wszystko obojętne? Bo mnie nie. To co wydarzyło się w ostatnich dniach na Uniwersytecie Virginii. To co dzieje się w Iraku, gdzie codziennie giną setki niewinnych ludzi. To co właściwie ma miejsce każdego dnia na całym świecie. Cierpienie, bieda, umierające z głodu dzieci, zabijane w łonie matki nienarodzone dzieci. Bezprawie, nie tylko w tych większych rzeczach, ale i w małych. Ale nie szukajmy daleko, popatrzmy na nasze polskie podwórko, polskie piekiełko. Wiecie, parę dni temu niesamowicie się zasmuciłem. Jeżeli tak można powiedzieć, aczkolwiek to określenie zasmucić się, już może niekoniecznie wytrzymuje konfrontację ze współczesnym polskim językiem. Ale wszedłem na internet i była dyskusja na temat pewnej inicjatywy, jaką grono osób w podwarszawskiej dzielnicy podjęło, żeby wyplenić pornografię ze sklepów, które znajdują się w tej dzielnicy ze stacji benzynowych. I zasmuciłem się, jak czytałem niektóre wypowiedzi polskich chrześcijan, bo żyjemy w społeczeństwie chrześcijańskim. Przecież to jest podkreślane na każdym kroku, że żyjemy w kraju chrześcijańskim. I nie wypada cytować mi wypowiedzi, opinii innych na temat tych, którzy nie zgadzają się nie tyle z występowaniem tych rzeczy, ale z łatwością dostępu do nich. Kiedy wchodzę tu do sklepu, smucę się, że na wysokości oczu są pewne czasopisma. Jest mi strasznie smutno. Ludzie mówią, to poprawia sprzedawalność. Być może. Za wszelką cenę. Kiedy wchodzę na stację benzynową i tankuję paliwo, i podchodzę do kasy, I widzę, co jest na wysokości wzroku. To wszystko jest mądrze obmyślane. Wszystko, dlaczego na tej wysokości, dlaczego w takim miejscu, to wszystko jest przerobione w detalach. Smucę się. Serce mi pęka ze smutku. Kochani, ludzie umierają na własne życzenie bez Pana Jezusa. Bez odczuwania potrzeby oddania swego życia Bogu zmianie czegokolwiek na lepsze. Świat idzie na całkowite zatracenie. Robi to na nas wrażenie? Płakaliście kiedyś z tego powodu? Smuciliście się? Ktoś powie, nie możemy nic zrobić. Taki już jest ten świat, takie jest życie. Masz rację. Taki jest ten świat, takie jest życie. Bo czego spodziewać się po życiu człowieka, który ma boka głęboko gdzieś i z nim się zupełnie nie liczy? Czego się spodziewać? Nie ma żadnych hamulców. Nie ma żadnych norm. Wszystko jest dozwolone. Co ma przełożenie na pieniądz, to jest dozwolone. Życiem rządzi pieniądz. Nieważne jak. Ważne, żeby był. Nie ma żadnych zahamowań. Świat idzie do piekła. Ktoś może powiedzieć, głupi klecho straszysz ludzi. To chcę ci powiedzieć, że wolę straszyć i ponosić konsekwencje tego, że będziesz mnie nazywał głupim klechą. Wolę być w twoich oczach głupi. Ale nie milczeć z tego powodu. I nie mówić, że rozdarte jest moje serce, jak widzę, w jaką stronę to idzie. Pan Jezus płakał nad Jerozolimą. Czytamy, Jerozolim, Jerozolim, który zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokość zgromadza pisklęta swoje podskrzydła, a nie chcieliście. I w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy zupełnie bezsilni, pociechę może dać Panu. Ale jest czwarta rzecz. Kiedy, kochani, patrzę na to wszystko, I kiedy tak zbierałem myśli do tego kazania uzmysławiałem sobie, że ten smutek odnosi się do żalu związanego z odejściem Pana Jezusa, do smutku, który nam towarzyszy z powodu śmierci bliskiej osoby, do smutku żalu będących konsekwencją oglądania coraz bardziej rozprzestrzeniającego się zła i niesprawiedliwości, to wydaje mi się, że najbardziej te słowa jednak odnoszą się do żalu jaki występuje w życiu człowieka, który smuci się z powodu swojego grzechu. W związku z tym, tak bardzo bezpośrednio słowa z wiersza czwartego nawiązują do wiersza trzeciego. Błogosławieni, ubodzy w duchu. A potem błogosławieni, którzy się smucą. Kiedy jestem ubogi w duchu, to znaczy, że zdaję sobie sprawę ze swojego prawdziwego stanu, z tego, że jestem grzesznym człowiekiem. A kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że jestem grzesznym człowiekiem i jestem o tym grzechu, o moim prawdziwym stanie, przekonywany przez Ducha Świętego i dopuszczam głos Ducha Świętego do swojego umysłu, to konsekwencją tego jest rozpoznanie grzechu, a to z kolei doprowadza do smutku z powodu grzechu i do wyznania tego grzechu. Panie, tak bardzo Cię zasmuciłem, tym w jaki sposób żyję, jak się zachowuję, co robiłem. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Stąd też myślę, że główny sens, jaki Pan Jezus kładzie, na jaki kładzie nacisk w tym błogosławieństwie jest chyba taki. Szczęśliwy jest taki człowiek, który jest do głębi zasmucony swoimi własnymi grzechami, swoim prawdziwym stanem. Albowiem w chwili, gdy dochodzi w jego życiu do upamiętania i wyznania grzechów, może się prawdziwie cieszyć, ponieważ wszystkie grzechy są mu wybaczone, a jego przeszłość jest puszczona w niepamięć. Kochani, Błogosławieni, którzy się smucą. Smucę się z powodu swojego grzechu. Pan Jezus mnie przebacza mój grzech. Jestem pocieszony. Cieszę się. Tym, którzy są w Chrystusie, ten, który jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. I w ten sposób rozumiem to błogosławieństwo. W głównej mierze. Ja nie mówię, że smutek Żal związany z odejściem bliskiej osoby nie jest ważny. Nie. Ja tego nie powiedziałem. Ale wydaje mi się, że wypowiedź Pana Jezusa, aczkolwiek On sam najlepiej mógłby powiedzieć, i cieszę się, że On mi powie, kiedy Go spotkam, kiedy Go zobaczę w niebie, On mi powie, co miał na myśli. I być może mnie poklepie po ramieniu, powie, słuchaj, Lechu, myliłeś się w wielu rzeczach. Ja nie twierdzę, że jestem tym, który się nie myli. Ale cieszę się, że Jezus powie mi, co miał na myśli. Ale ja myślę, Wydaje mi się, próbując wszystko logicznie poukładać, począwszy od trzeciego wersetu, ubogość w duchu, potrzebuję Boga, kiedy potrzebuję Boga, uświadamiam sobie, że coś mnie od Boga oddziela, kiedy uświadamiam sobie, że jest to mój grzech, jestem dobity, kiedy uświadamiam sobie, że mogę wyznać ten grzech, przestaję się smucić, zaczynam się cieszyć, bo mam nowe życie, bo mam Zbawiciela, bo przeszłość się nie liczy. Kochani, smuciliście się już kiedyś z powodu swoich grzechów? Ja nie pytam, czy inni smucili się z powodu naszych grzechów. Bo to jest różnica. Ale czy ja, czy ty smuciliśmy się z powodu swoich grzechów? Czy odczuwaliśmy wstyd i żal z powodu swoich przewinień? Nie zapomnę do końca życia chwili, kiedy wiele lat temu był w moim życiu taki dzień, kiedy oddając Bogu swoje życie płakałem, wyznając Bogu swoje przewinienia i żałując za to, co zrobiłem. I Pan Bóg mnie pocieszył. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. Bóg jest wierny i sprawiedliwy. I odpuści grzechy, oczyści od wszelkiej nieprawości. Czy to nie jest powód do radości? Panie, nie policzyłeś mi mojego grzechu. Nie muszę się więcej smucić. Nie ma czegoś, co mnie oskarża. Bo Ty to wszystko zabrałeś. Twoja krew oczyściła moje grzechy mogę się cieszyć. Co wcale nie znaczy, że Pana nie zasmuca. Ale za każdym razem, kiedy wyznaję, mogę się cieszyć. Kochani, tylko dzięki działaniu ducha człowiek może się upamiętać i cieszyć się, że Bóg wszystko wybaczy. Bo tylko upamiętanie może doprowadzić do prawdziwej radości, o której mówi Pan Jezus. Błogosławni są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, będą się radować. Biblia mówi... Nawróćcie się do mnie całym swoim sercem, w płaczu i narzekaniu, czytamy u Joela, w płaczu i narzekaniu, nad sobą. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. My rozdzieramy swoje szaty. Nasz kraj, nasze społeczeństwo rozdziela swoje szaty, zewnętrzne formy. Nie chodzi o zewnętrzne formy, chodzi o nasze serca. I nawróćcie się do Pana, gdyż On jest łaskawy, miłosierny, pełen litości, żalmu karania. Bo prawdziwe chrześcijaństwo, prawdziwe życie z Bogiem rozpoczyna się od poznania mojego grzechu, moich przewinień, odczuwania smutku z tego powodu i przeżywania radości z Bożego przebaczenia. Ale również prawdziwe chrześcijaństwo osadzone jest na tych samych zasadach, na codziennym poznawaniu mojego grzechu, którymi się zdarzają, które popełniamy czasem świadomie bądź nie, ale jednak popełniamy, na odczuwaniu smutku z tego powodu, I radości z możliwości przyjmowania Bożego przebaczenia za każdym razem, gdy szczerze i w skrusze wyznaję. I to cieszenie się już na koniec opiera się na trzech rzeczach, jeżeli chodzi o radość. Błogosławieni są ci, którzy się smucą, jeżeli chodzi o poznanie grzechu. Trzy rzeczy. Bóg rozprawił się z moją przeszłością. To, co mówiłem. Nie ma przeszłości. Teraźniejszość. Jestem Bożym dzieckiem. Mam pewność zbawienia. Pewność przynależności. Pewność bezpieczeństwa. I trzecia rzecz, przyszłość. Kiedy umrę, a każdy z nas umrze. Chyba, że Pan Jezus przyjdzie wcześniej po raz drugi. Ale kiedy umrę, jako ten, który smucił się ze swoich grzechów, który przyjął przebaczenie, który powierzył się w Boże ręce, wiem, że wieczność spędzę Z Bogiem. Czy to nie jest powód do radości? Kochani, chciałbym życzyć każdemu z nas przeżywania takiego wewnętrznego, duchowego smutku zawsze wtedy, gdy Duch Święty będzie nam wskazywał na coś w naszym życiu, co nie jest w porządku, co się Panu nie podoba. Chyba, że uważamy, że Panie w, w moim życiu wszystko Ci się podoba. Nie byłbym tym, który by powiedział takie słowa. Chciałbym życzyć każdemu z nas Przeżywania radości i pociechy z wypełnienia się obietnicy. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, odpuści grzechy oczyści od wszelkiej nieprawości. Bo to jest prawdziwy powód do prawdziwej radości. I myślę, że w takim znaczeniu przede wszystkim możemy odczytać, w takim znaczeniu ja odczytałem ten czwarty werset. Błogosławieni są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, jest tak wiele rzeczy, które nas smucą. Może nas smuci zachowanie bliskich nam osób. Jesteśmy wypełnieni żalem. I nie potrafimy sobie z tym poradzić. Może ktoś z nas jest zasmucony i przepełniony żałobą po śmierci bliskiej osoby i nie potrafi sobie znaleźć miejsca. I do tych stanów odnosi się Twoje słowo. Ty chcesz być tym, który chce pocieszyć. Ale Panie, przede wszystkim chcę Tobie dziękować za to, że ta radość, która wynika ze smucenia się z grzechów, jest konsekwencją tego, że dajemy Tobie przystęp do naszego życia. Dzięki Ci Panie, że Ty, nie że masz sklerozę, ale jeżeli przebaczasz, to więcej do tego nie wracasz. Choćby nie wiadomo, jaka była nasza przeszłość. Panie, my często uciekamy przed przeszłością. Przeszłość nas prześladuje, zapominając albo nie chcąc przyjąć do wiadomości, że jedynym miejscem, do którego możemy uciec, jesteś Ty. Że Ty robisz porządek z każdym grzechem, obojętnie jaki by on był z każdą nieczystością. I wtedy możemy się cieszyć. Kiedy szczerze Cię przepraszamy, to wtedy ten smutek, który jest konsekwencją zdania sobie sprawy ze stanu, w którym jesteśmy, może przerodzić się w radość i w pociechę. Tak bardzo potrzebujemy pocieszenia. Tak wielu ludzi potrzebuje, Panie, uzmysłowienia sobie, że coś z tym smutkiem muszą zrobić. Albo odkrycia, że to, jak żyją Ciebie smuci. Dziękujemy za Twoje Słowo. Panie, dziękujemy nie za to, co Ty mówisz w Twoim Słowie, tylko i wyłącznie, ale za to, że Ty stojesz za tym Słowem. I że nasz wzrok może być ukierunkowany na Tobie. Ty towarzyszyłeś naszym przemyśleniom. Ty wiesz, co jest w myślach każdego z nas. Ty, Panie, wiesz, jakie mamy powody do smutku i do żalu. Prosimy, abyś zaczął robić z tym porządek. Byś z nami zaczął robić porządek. Chcemy Cię prosić, byś błogosławił nasze rozejście do domu a zanim będziemy się rozchodzić, Panie, chcemy przeżyć społeczność Twojego Stołu. Chcemy przeżyć tak na nowo to, co dla nas uczyniłeś. I Panie, może dla niejednego z nas może to być okazja, żeby przyklęknąć przed Tobą i powiedzieć, ja Cię przepraszam. I chcę na nowo, albo chcę po raz pierwszy. Prosimy, byś błogosławił tę społeczność Tą. Chcemy Cię prosić o cały tydzień, który jest przed nami. Jest tylu ludzi, którzy chorują, abyś dotykał się ich chciał. Tych, którzy są po operacjach bądź czekają na operację. Tych, którzy są sparaliżowani diagnozami lekarskimi, prosimy, byś by ciszał. Jako najlepszy, najwspanialszy lekarz byś się dotykał. Twoje ręce przynosimy chór, który dzisiaj występuje w cieszynie, o posilenie dla nich. Twoje ręce przenosimy maturzystów, którzy przygotowują się do matury. Panie, abyś dał im w tym wszystkim właściwe rozeznanie, wiele zachęcenia i pokoju, i determinacji w uczeniu. Przenosimy nasze domy, nasze rodziny. Pragniemy Cię błogosławić, oddawać Tobie chwałę i tak jeszcze do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie być nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Niechaj strzeże serce myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu Naszym.